Podziemie podcastu odcinek 31. Tym razem mi się udało osobliwą dorwać na Skype i kupiła sobie nowy mikrofon i będziemy testować jej sprzęt. Zobaczymy jak wyjdzie. Dobra. Osobliwa, jesteś tam? Jestem. Jesteś. Um, dzisiaj przygotowaliśmy sobie, w zasadzie to ja przygotowałem e, według strony deser.pl autentyczne e, ruchy, e, słowa wy, odczytane z ruchu wark w trakcie ślubu księcia Williama i jego małżonki Kate Middleton. Ehm... Um, Podaję to strona deser.pl, czy to jest autentyczne? Nie wiem i przykro mi, yy, nie sprawdzę tego, bo mi się nie chce. I potem o naszym kochanym premierze powiem znowu, zresztą kolejny raz. O tym jak się zmienił i życzenia urodzinowe mu złożę, spóźnione zresztą i na koniec będzie niespodzianka od osobliwej. Tak? No, powiedzmy. A tam, tam. Osobliwa jak zwykle skromna, nawet nie pozwoliła mi mówić po imieniu, żeby nikt nie wiedział. Po prostu jestem anonimowa osobliwa. E, tak, osobliwa jest w sieci anonimowa. I jakby ktoś chciał wiedzieć jak ma na imię i nazwisko, to nie do mnie. Ale za niedługo będziecie mogli pisać na osobliwa małpa podcast.idl.pl, a my lecimy na standardowym podkładzie. Nareszcie. A dobra. Się żenili w Anglii. Tak swoją drogą osobliwa co sądzisz o monarchii? Dobra czy do dupy? Nie mówię o angielskiej, ale ogólnie. No ja to bym chciała być księżniczką, wiesz te wszystkie stroje i korona. No to mi się w tym ślubie podobało, bo oglądałem fragment jak jadłem śniadanie gdzieś koło która to była dwunasta. I fajne, fajne mieli. Się... Ja o jedenastej wiadomo obie. I fajne mieli stroje, rzeczywiście podobało mi się to, tylko że za to płaci społeczeństwo. <laughs> mi się bardziej monarchia podoba, dlatego że taki monarcha jest od dziecka przygotowywany do rządu, bo on się uczy tego wszystkiego i tak dalej. A nie, kurde, przyjdzie taki pandonek i myśli, że się zna na wszystkim. No i, i do dupy jest. Jeszcze jak... się przez chwilkę zamknął, to bym mogła się wtrącić, żeby powiedzieć, że żartowałam to z tą księżniczką, ale tak długo dawać, że dopiero teraz mogę to powiedzieć, bo <śmiech> nie zapomnieli. Mm. Ja tak w ogóle trochę herbatkę sobie popijam, dlatego przepraszam za ciszę. Aha. Minutka cytrynowa. Tak, minutka cytrynowa. Aha, aha, aha, bo zapomnę, jeszcze muszę wtrącić. Przepraszam was wszystkich za 30 odcinek. Wiem, że był do dupy, ale po prostu jakoś taki... Nie wiem, na szybko go musiałem zrobić i, i nie chciało mi się jakoś za bardzo skupiać. I wyszło do dupy, no wiem, wiem. I w sumie... Podobno Krzyszmanowi Newsa zarypałem. Krzyszman, nie wiem. Sorry, nie słuchałem dlatego. znaczy twojego tego podcastu e, dlatego nie mogę powiedzieć, aczkolwiek przepraszam. Publicznie tu w podcaście możesz mnie nawet zacytować. Mogę Ci te przeprosiny nagrać i wysłać na maila. No. Ale wracając do tej monarchii. Monarchia brytyjska ma się bardzo dobrze i chociaż nie ma już takiego wpływu na państwo jak dawniej, bo tam jest Izba Lordów i tak dalej, to wszystko, to sądzę, że to i tak jest lepsze od demokracji, bo nie dopuszcza się chłopa oderwanego od pługa do wyższych sfer, o których nie ma pojęcia. Nie sądzisz? Mm, oczywiście zgadzam się z tobą, chociaż nie słuchałam w całości, ale na pewno myślimy tak samo. E, tak, osobliwa coś tam pewnie robi w tle i, i dlatego od czasu do czasu ją wyrywam, prawda? Tak, oglądam mistrzów. No. no, może masz jakiś cytat albo coś? Nie wiem, bo jak gadasz, to nie potrafię się skupić i przeczytać wszystko na obrazki. <laughs> no to chwilę możesz się skupić na obrazkach, a ja zrobię podgłośnienie i ten... o. Albowiem herbaty muszę napić się, moment. I w związku z tym przepraszam też za ewentualne niedociągnięcia ze strony audio. No ale dobra, dobra, koniec tam o tym. A propos strony audio, może powiesz na czym ja nagrywam i jakie mam cudne słuchawki? Ach, ach owszem, może ty się pochwalisz, gdyż ja ich tak dobrze nie znam, nawet ich nie widziałem. No więc Radek się podniecał ostatnio tym, że kupiłam słuchawki za 3,99. Nie podniecałem jest... się, tylko po prostu niemożliwe to jest, bo sam plastik na tych słuchawkach kosztuje więcej. No w każdym razie podniecał się tym, że, że skoro mogę w czymś takim nagrywać, to trzeba pokazać, że wszyscy mogą nagrywać, A, no tak. bo skoro wystarczy dać 4 zł za słuchawki, no to... Aha, no mają słuchawki mają mikrofon, to koło, także mikrofon był gratis, za co 4 zł i nadal nie wiem jak kurde ci Chińczycy to zmontowali że to kosztuje 4 zł to ile ten Chińczyk za to dostał kurde, Ziarnko ryżu no masakra dobra, dobra, dobra ale robimy ten odcinek miał być taki trochę smutniejszy dlatego poleci podkład na przykład ten Odcinek miał być smutniawy, bo Osobliwa miała pewne przejścia, o których wspominać nie będę, na forum publicznym. Jeśli ktoś się chce dowiedzieć, piszcie na osobliwa Adres jeszcze... Ja i tak jeszcze... nie powiem. No, bo Osobliwa jest nie fair wobec słuchaczy. Adres jeszcze nie istnieje, ale jak tylko pisarz wróci z urlopu, czyli za jakąś godzinę, pewnie na kolację poszedł, no to się pojawi jak znaczy osobliwa wam nie odpiszę piszcie na radekmałpopodcast.idl.pl i ja też wam odpiszę e, dobra, dobra bo już trzeci raz przechodzę do tego i przejść nie mogę to co naprawdę mówili uczestnicy właściwie para młoda na ślubie 11.20 nie, inaczej przeczytam wam wstępik taki ładny Słowa uczestników dzisiejszej ceremonii. Wszystkie szepty, okrzyki i pytania, których nie zarejestrowały mikrofony, odczytała Tina Lanin. Wybitna specjalistka w swojej dziedzinie, która przez lata pracowała dla policji. Co mówili weselnicy? 11:20. Książę William. Adrian, no mogł. osobliwa, mogł. No właśnie, dlaczego ja mam. Mogła być. Dlaczego ja mam być e, księciem Williamem, jeśli tak mogę zapytać? No to ty przeczytaj e, e, tego narratora. Dobra. E, książę William. E, nie mogę się doczekać. Do Harego. Wchodzimy? Harry? Pewnie, wszyscy już są. sądzisz, że tak to powiedział? Pewnie, wszyscy już są. Okej. Okay. Nie, do... sure, they're all there. Come on, let's go. Uh, William do Bicłupa. It's beautiful. Znaczy jest... Jest no pięknie. Uh, 11.25. William do kobiety w kościele. Wyglądasz bardzo ładnie. Bardzo ładnie. <laughs> 55 uh, Kate wyjeżdża z hotelu. niebawem zacznie się ceremonia. Uh, Michael Middleton do córki. Gdy wyjechali z hotelu, A w porządku. Eee, dwunasta. E to imię? <grym> <grym> <grym> <grym> tak, ale nie chciałbym się tak nazywać. <grym> Nawet jakbym był kobietą. Kipa e <grym> Milton do siostry Kate. <grym> Wyglądasz wspaniale. E Michael Milton do córki Kate, gdy wk wkraczają do owactwa porządku? E, Kate do ojca. Tak. <laughs> Czemu ona ma bardziej męski głos niż jej ojciec? Bo jej ojciec, bo przed chwilą ojciec się tak zestresował, że jak szedł, to nie zauważył tych takich słupków, co one są, żeby auta nie wjeżdżały, a że ten słupek był akurat na wysokości um, tego, co u facetów wystaje do przodu i to nie jest brzuch, to się w to przydzwoni. I w sumie tak. W porządku. Ona, tak. Bo ona też e się uderzyła. 12.05. E Hej, ty do biskuba tuż przed ceremonią. Mm, tak myślę. Tu są trzy kropki, bo nie, nie potrafili odczytać. Będę dzisiaj wykończona. Swoją drogą... To zdanie ma duży potencjał w sobie, no bo jak będzie akurat noc poślubna, to ona będzie, jak wykończona, dotarta będzie. Jak A raczej brak potencjału. Jak to Martin mówił o docieraniu kobiet. No nic. Yy, kontynuuję osobliwa, kontynuuję. Harry do Williama. Jest. Ona już tu jest. Trochę to się przywalił. William do kajt Wyglądasz cudnie. Trzy kropki, trzy kropki. Wyglądasz pięknie. Kurde. William, William żartem do Michaela Mitona. A, mia... A miała być taka mała, rodzinna ceremonia. No. Trzynasta. Królowa Elżbieta II do księcia Filipa. Było wspaniałe. Książę Filip. A nie, nie, wróć, ona stara. Było wspaniale. Książę Filip. Tak? <laughs> <laughs> ale kiedy jest głupie, goście nawet jakieś takie pojedyncze te zapisywali. No ale dobra, kontynium. E, 13.15, o, mamy te autobus, Samoka. O, dokładnie. E, nie, ty nie, nie mam masz. Lebo, bo, nie, nie, nie, nie stary, ja mam. ale miałam. <laughs> no. E, Teraz już nie ma, czy nie mamy, bo oni są inaczej w sprawie czasowej. Kto? No, nie. A, tak, tak, no tak. <grystanie> Koniec ceremonii, para wsiada do karety. William do Kate. Ty, ale właśnie, tak swoją drogą... Znaczy, on tego A nie, nie mówi. <grystanie> <grystanie> ale tak swoją drogą, to ciekawe, czy to jest na angielski czas, czy na nasz podane? Chyba na angielski. Nie, na nasz. Sama jak, sam jak się zastanawiałam, jak była śmierć papieża, znaczy ja nasłodził jego i... Bo za pierwsze, 37 to było na nasz czas, na nasz czas, czy na jego czas? A, to on miał polski zegarek, także. No, czy na sobie na się... Nie miał polski, tylko chiński. No, powtórz osobliwa narratora, bo się ludzie pogubią. Tak, nikt tego nie słucha. William Dockert. Ale bym cię... To nie William, to teraz ja do osobliwej. Nikt tego nie słucha, tak. Ja Pff, obrażę cię po odcinku, po nagraniu. <śmiech> nie no, osobliwa, za inteligentna, żeby się obrażać, obylek like, pierdolę. Jeszcze w ode mnie na dodatek. E, dobra, William do Kate. Tam po prostu się obraża bardzo szybko i bardzo często. E, to nie ja? Nie, ale na włosy. Mm, aha, wiem. <śmiech> I ma orgazm na naszej klasie. Dobra, William do Kate. Wszystko w porządku? Wyśniała ja duże włosy. La f Już wolę blond. Dobra, no cicho, to nie jest... O, właśnie, może by tak zrobić podcast o plotkach. Nie, bez sensu. tam że o niej. Bym, z bym zwymiotował po pierwszym odcinku. William do Kate. Wszystko w porządku? E, czemu przeczytałeś William do Kate? No bo... Okay. Nie wiem. Kate. E, Kate e, tak. William. Chciałbym już wyjść. Nie wiem, jakoś to, pewnie, drugą, pewnie to siku to musi... Co? To nie boli? Co nie boli? Przepiszczałeś, jakbym był William. Chciałbym już wyjść. Muszę do lekarza, żeby mi naprawił jądra. Hej. Bo gościu nie mógł się po prostu podrapać. Kate, zaczynam... I trzy kropki. chodzić? No, chyba Zaczynam. tak. Zaczynam. William. Tak, dobrze. <grywa> Przytałem do karety, William wręcza Kate bukiet. Proszę. Aha. <grywa> Bierz ty, stara mendo, ty. No. Hej. Dziękuję. Jesteś... Okay. Po cholerę no. pisali dwa razy Kate. <grywa> no, bo to było to, zdanie. <grywa> A, Dziękuję. I potem ona I... mówi znowu: I, i, i, i, jesteś chęśliwy? Dlaczego mówić tak dziwnie? No bo ona dostała Bóg kiedy się podnieciła i zaczęła dochodzić. William, e... tak trzy kropki, trzy kropki, i machać do wszystkich. Tak, e... machać do wszystkich. Jeszcze dobrze się z nią nie ożenił, już jej rozkazuje. Strzany facet. Zapewne zapuści takiego charakterystycznego wąsa i będzie chodził w zielonym mundurze. <śmiech> tak, machać do wszystkich. E, Królowa dopadce. Chciałam, żeby wzięli mniejszą karetę. <śmiech> Właśnie wzięli, kurde, taki taki samolot, ja pierdzielę. Znaczy samolot taki. Wóz... Królowa to mówi? Wóz drzymały. E, nie, nie, to ja. E, Kamilia. Księżna Kornewali. Korn Wszystko poszło bardzo dobrze. Klowa. Bardzo dobrze. W ogóle to Karet mogłem to bardzo dobrze wyciąć i wkleić jeszcze raz, i by było bardzo dobrze. E w karecie, William. Nie sądzę, że już teraz powinnaś się kłaniać. Ja myślę, że wystarczy, jak skłonisz głowę, okej? Okay? Okej. Okay. Okej. Okay. A ona nie mówi okej, okay. ona po prostu przedstawia rączka, który leży. Właśnie, ale to powiem za chwilę, tylko mi przypomnij, dobra? Powiedz teraz, bo nie wiem, o co chodzi. E, okej, okay. to w rzeczywistości nie jest okej, okay. to znaczy o duże i k duże. To jest przewrócony ludzik, który, który leży i zwija się z bólu. A teraz... Nie zwija się, on leży na znak. No dobra. A teraz dro... I to robi orzełka. się. <laughs> A teraz, drodzy słuchacze... Świat nigdy nie będzie już taki sam. Şeyler, że to jest tak jakby zatrzymane, bo on nie rusza z nim rękami, nogami, nie robi żadnych razu, <i> że on się zmęczył. <coughs> ale się nie rusza. No boka się nie rusza. Chyba, że się rusza, bo na ręka drży. E Dobra, e e e e e e e Mam nadzieję, że zapamiętałem trzy kropki. To szaleństwo, szaleństwo, orany, trzy kropki. Ależ to głośno, sześć kropek. Ci ludzie klaszczą. Wow. Jak, ci, ci, jak jakieś wyznanie wariata Mam nadzieję, że zapamiętałem To szaleństwo, szaleństwo Rany, ależ to głośno Ci ludzie klaszczą Nie, dobra, głupio mi wyszło Naprawdę Ja się zgadzałam Co? Trzy kropki Tak, naprawdę trzy kropki A William? Tak myślę, byłem tutaj czy kropki? No. no, i kropkę. A, czy kropki z kropką? E, w drugiej karecie książę Karol był kropek. <głos> tak, przecinek Wyglądało <głos> ładnie, kropka. Cudłem, że koń mi się chciał w rozmowę. Co? Ha! <głos> <Co? głos> <głos> tak swoją e, to drogą. To osobliwa, osobliwa wywołała wilka z lasu. Skąd ci się obudził? Osobliwa wywołała wilka z lasu? Nie, no tylko znajdę moje dżingle. A nie mam ich. Masz, masz pecha, osobliwa nie udało ci. Ale mam gdzieś konika. I, dobra. E, tak, kontynuuj, jak to tam było? Końci się obudził? Nie, nie obudził mi się. Śpi sobie od 18 lat. W drugiej karecie książę Karol tak wyglądało ładnie i co dalej, osobliwa? Kamilia. Ta, tak, ale trzeba wiedzieć, jak to robić. Ja mówię, oni są zbuczeni i nienormalni. Eee, Katie do Williama. Wyglądasz na szczęśliwego. You look so happy. Ah, ah, I coming. Ej, kamerka. Aha, jeszcze nie. Na 1:30 na balkonie pałacu Buckingham. No. A, no, okay. Wow. Nie, to jest WoW, World of World of Warcraft. William. Wszystko w porządku? Mówiłem, że oni są porąbani. Tak, wszystko w porządku, dziękuję. I schowała ten y, mini zestaw do gier. No. William. Tak, tak, na dole jest dużo ludzi. Okej. Okej, okay? popatrz na mnie, pocałujmy się dobrze, a będzie super. William, krzycząc. Harry, teraz twoja kolej cały, i póki gorąca. Okej. Co teraz? William. Myślę, że chcą jeszcze. Co, to jakiś seks zbiorowy był, czy co? William, krzyc krzycząc prawdopodobnie do Kamili. Mogłaś wziąć trzy kropki? Prawdopodobnie tam pisało prezerwatywy albo gumowe lalki, bo on pewnie komuś brakło, albo coś. Albo wibratory. Familia. Och, bardzo ciężkie. Kurde, murzynów pewnie zatrudnili. William. Po prostu rób wszystkiemu po trochu. Wszystkiego. <grym> yes. Po prostu rób wszystkiego po trochu. Podobać się jak balony. <grym> <grym> <grym> trzy kropki, trzy kropki. Ja sądzę, że tam jest jakiś czasownik, a potem przysłówek. Podobać się jak balony fruwają? Bardzo. Bardzo? <grym> Kate. Popatrz na tych ludzi. A Czyli wszyscy się ten No. William. Chciałbym zobaczyć samolot. Myślę, że jestem sześć kropek, i pewnie tam pisał myślę, że jestem gejem, albo myślę, że jestem bardzo podnieconym gejem, albo coś takiego. William do Harego. I teraz tak. Tu jest napisane ok, ale ponieważ to jest ten ludzik, to pewnie William przed Harem się położył na wznak. William, do Kate. Jeszcze raz. Para całuje się drugi raz. No i co ty robisz? Para całuje się drugi raz. I tym optymistycznym akceptem kończymy. Ale a, na, a nie nasyconym fanatykom Monarchii proponuje Kate. Chyba nie. E, co? Nie nasyconym fanatykom, znaczy takim, y, co, wiesz, jak są takie jest z tony i tam jeszcze od niego możesz to dosypać, tak? Tak. Który możesz jeszcze dosypać na do napoju. Eee, osobliwa wolniej, bo cię zlewa, dzięki. Eee, Chodziło mi o to, czy chodzi o fanatyków, którym może coś jeszcze dosypać. Tak, tak. To... Nie, no po prostu to chodzi o to, że można sobie dopisać jeszcze więcej. No, no, dobra. I w sumie to jest tak, to już się nagrywa, proszę ciebie, 25 minut, prawie, 23. To o panu, o panu Donku powiem w następnym odcinku Podziemia i cię zapraszam zresztą. Chcesz, to mogę nagrać, to nawet jutro. Krzyżman Dobry. mi kazał raz na tydzień nagrywać, ale Krzyszmanie muszę częściej, bo, bo tracę normalnie wenę twórczą. Tutaj to... nie ma. O, tam, tam. Pff. I teraz tak, zmienię podkład na... Nie wiem jaki. Osobliwa chcesz podkład jakiś? Będę się... <śmiech> <śmiech> A tam. Czekaj, to może ten. Dobra. Co? Co? Zbyt wesoły. Zbyt wesoły? No. A czekaj, a ten? No ten to... Dostojny. Jaki? Dostojny. Nie mam innych, dobra. Osobliwa ma dla was prezent i właśnie wam go opowiem. <grych> Jaki? Super. E, kupiłam wam... E... Kupiłam Wam, nie wiem, super fajny komputer i za to mam powiem, jak wygląda. E, tak, co? No <laughs> bo to tak właśnie zabrzmiało. E, tak, co? <laughs> Jaki w końcu e, tak, co? Em. <laughs> um, nie wiem, już... No. E. Wrócisz do normalnego porządku, co się zwi. Tak, wróciłem. Co? No, wróciłem. No, dobra. Osobliwa ma dla was niespodziankę i teraz może wam powie, co to jest i potem wam ją przedstawi i opowie. Co? Powiedz. Nie, Nie, nie przedstawi moją niespodziankę a potem ja. To osobliwa ma bajkę, którą opowiadała jej babcia, jak była mała. I Osobliwa tej bajki się bała i ona nie ma zakończenia. I tutaj, ale takie, takie, że się nijak. nie, co? Nie. No właśnie, tak się nie kończy. I tutaj wyzwanie dla was, słuchaczy, abyście nagrali zakończenie, albo napisali, albo coś i za najciekawsze. Nie, to zniszczy moje dzieciństwo. Dobra, tam, to niech, to wysyłajcie, to wysyłajcie mi na maila, żeby osobliwie nie niszczyć dzieciństwa. Tak mi tak mi pokażesz, nie? Co? Ty mi tak mi pokażesz. Potem ci prześlę. Ale to cicho nikomu nie No, Także wysyłajcie mi to na maila, a osobliwa wam tą bajkę właśnie przedstawi. Mam zacząć czytać od jakiegoś takiego krótkiego wstępu. To był wstęp. No więc po krótkim wstępie. E, e, czekaj, czekaj, czekaj. Mogę mieć wstęp. E, tylko no. go znajdę, nie? E, to no, jest... Ty możesz przestawić mniej więcej o to chodzi w bajce. Taka, wiesz, recenzja. E, bajka, no nie wiem, jak... Jak ją można tu przestawić. E, cholera. Dobra, bajka opowiada o przyjaciołach, kotku i pobudku. Którzy mieszkali sobie razem w chłopce nad Podlaskiem? Za... Yy, tak. I teraz osobliwa przedstaw ją. Może opowiedz, to brzmi. Yy, też. Dobra. No więc yy, był sobie i kogutek. Słuchaj mnie? Tak, tak. No, ja sobie poreguluję spokojnie. To robisz? Poreguluję. Yy, był sobie i kokótek. mieszkali sobie razem w yy, małej chłopce, byli się przyjaciółmi Zawsze wszystko w razem. Bo... No i kotek mm, był tym, który, który chodził na polowania, przynosił jedzonko do domu. A kogutek był tym takim raczej biernym przyjacielem, tylko się o nic nie robił. No ale Mog tak było. Mogę wtrącić? No. I jak mi osobliwa tą bajkę opowiadała pierwszy raz, to ja tak się trochę dziwiłem, bo jak się kot, kotu żarcie kończyło, czyli te myszy, co on tam jest za ogon na haczyku wieszał, no to kogut przecież myszy nie żre. Chyba, że kotek mu oczy wyciągał i mówił, że to ziarno, a kogut był ślepy, co? No nie, on jak chodził na pożądania, to przynosił myszkę do siebie, a na przykład potem brał jakieś tam, nie wiem, trawę i ten i ziarna i z tego robił na przykład potrawkę, I na przykład, nie wiem, piekł tam w piekarniku, nie, tak to piekala na przykład mysz, taka nie, pieczeń, taka hmm. z myszy, no i potem mysz zjadł sam, a reszty, te wszystkie warzywka i, i ten, i, i, i, i ziarno dawał y, kłótkowi kogutek, ale resztę. A, dobra, dobra, to kontynuuj. Się wybroniła. No i pewnego razu nadszedł kolejny dzień, kiedy kotek musiał iść na polowanie. Kotek zawsze chodził daleko na polowanie, chociaż wcześniej chodził blisko, ale potem blisko już nie było żadnych zwierzątek, myszki i w ogóle. I musiał chodzić troszkę dalej. No i wychodząc powiedział Kłótkowi, żeby Kótek na siebie uważał, żeby przede wszystkim nikomu nie otwierał drzwi, żeby nikogo nie wpuszczał, bo panuje tutaj taki zły dziecek, który może przyjść może zabrać kółka i go zjeść. Mm -hmm. czemu troszkę, jeśli była pani tak, mogła się Wolniej. Tym, nie... Powtórz, miałbym... powtórz, powtórz ostatnie zdanie, bo za szybko mówisz i mam za wolny internet na ciebie. <laughs> No więc, jeśli byłaby to pani Lisa, to jeszcze mogłaby coś innego móc zrobić, tylko nie wiem co i czym, bo nie wiem, jak te kogutki się rozmnażają i co opodniają. Nie wiem. No, a ja też po nie wiem. No, ale dobra, znaczy nie kogutki, tylko kury, więc znaczy, nie kogutki to się nie zapodniają, Kogutki zapodniają dobra, nieważne. E... Chyba, że są gejami jak książę William. Ale geje się nie zapodniają i tak. No, dobra. Chyba, że weźmiemy pod uwagę, że ten program, który kiedyś leciał w do e, tego krytyka, w którym jakaś pani, nie, jakiś pan e, bardzo inteligentny mówił, że zapłodnienia e, do dochodzi wtedy, kiedy spotykają się dwa plemniki i one się łączą. No, tak. <śmiech> e, w tym, w seksmisji kobiety się rozmnażały, ale to, to jest akurat możliwe. E, dobra, kontynuuj. No, e, i Kotek wyszedł na polowanie. Po jakimś czasie do chatki podszedł y, lisek i chciał wyciągnąć y, kogutka z domu, żeby go zjeść. Bo lisek jedył kogutka. Wiem, że straszne, ale, ale jedzą. Y, I wołał kogutka. Kogutku, kogutku, wystaw, żeby, czek, dę ci grosz, kukuszyczek. No ale kogutek wiedział, że nie może, bo przecież tak mu zabronił. Niestety yy, Lisek powtarzał to tak długo, aż wreszcie kogutek się skusił, no bo był głodny, czekał na jezdanko. On no, myślał, że tylko tak sobie troszeczkę wystawi i tylko tak chwytnie to, i ucieknie z powrotem. No ale oczywiście wystawił byczek, to yy, Lisek go tam, tak, że i porwał go do lasu i ciągnie, i ciągnie do lasu. No i kukutek zaczął przetraszył się, nie wiem, co zrobić, zaczął krzyczeć, wołać kotka, wołać. No i wołał, bo kote, kotku, koteczku, raty z porwał mnie list, i ciągnie do lasu ciemnego. No i kotek po pewnym czasie usłyszał na szczęście te wołania kogutka, bo nie było aż tak daleko i wrócił. po kogutka, pobył te liska i wrócił do domku i szczęśliwy, że kogutkowi nic się nie chciało, został już No ale jak został, to znowu przyszli głodni, bo znowu nie mieli jedząka i musiał dalej pójść. No w kilku dniach mój przestrzega, kogutkowej przestrzegał, żeby nikomu nie otwierał drzwiczek, bo lisak może znowu go porwać. I że na ten kotek naprawdę musi daleko iść. Na to polowanie, by tutaj był bliżej, nie było nic do jedząka. No i kotek pożegnał się z Kogutkiem. Yy, kazał mu być ostrożnym i uważać na siebie, żeby nic nie stało. Bo tym razem na go nie może. nie będzie mógł używać. I kotek poszedł na polowanie. Miał kilka dni, nie, Kitek wrócił znowu do kogutka i próbował znowu go jakoś poszukać. I, I woła Kogutku, Kogutku, wystaw z tych grzebuczek, dam ci koszyczek. No i kogutek widział, że nie może się wchodzić tak długo, długo się zapierał, no ale w końcu nie dał rady i dostawił, żeby tylko troszeczkę, tylko troszeczkę, troszeczkę. Ale licek ten go złapał i porwał do lasu. Włóca z pani zaczął krzyczeć za kotkiem. Kot, koteczku, ratuj mnie biednego, porwał mnie lice tą, gdzie do lasu. Ale koteł już tak daleko, że nie słyszał kogutka. Kogutek nie dał rady i zabrał go do lasu, zabrał go do swojej norki. W kilkunastu dniach, kiedy kotek wrócił do domku, wszedł, nie było nikogo, nie było kogutka, usiadł na krzystełku i zaczął płakać, że stracił najlepszego Aha, no tak. I to jest właśnie to zakończenie tej bajki, które jest, ale tak jakby go nie było. Czyli wygląda. W tym momencie się płacze. To zakończenie wygląda, jakby nie wyglądało. I w sumie z takim zakończeniem to. To dupy z taką robotą! No, i dlatego słuchacze, jeśli macie jakieś zakończenie, to je napiszcie na... O, właśnie mi napisał stronę, pisarz osobliwa amałpapodcast.idl.pl e... I, i stronopisarzu, pozdrawiam Cię serdecznie. też. Osobliwa również da Ci buzi, jak Cię spotka. Nie. Nie spotkać ale tak to by ci dała buzi i ten... Nie. <grych> e, dobra, a my będziemy już kończyć. To był 31 odcinek podziemia. Nagrywał Radek i osobliwy... Ale miał być zakończenie i piosenka na zakończenie. I właśnie teraz będzie piosenka na zakończenie. Jacek Kaczmarski w utworze Ankar jeszcze raz na zamówienie Nie. i z dedykacją dla osobliwej z dedykacją dla kotka, który został sam, tak jak kaszmarki w tej piosence, a, a propos typu piosenki ma słaby sens, ponieważ enko znaczy jeszcze, więc tytuł to jest jeszcze, jeszcze raz. Jeszcze, jeszcze raz. Dobra, no. Także Jacek Kaczmarski, Ankar jeszcze raz w 31. odcinku Podziemia Podcastu. Piszcie Radek i osobliwa amałpa.podcast.idl.pl. Trzymajcie się, cześć! Pa! pa! No, a jak komuś się nie chce słuchać, to możecie wyłączyć, bo po piosence nie ma już nic. Trzymajcie się! Mam wszystko, czego może chcieć uczciwy człowiek. Światopogląd, wykształcenie, młodość, zdrowie. Rodzinę, która kocha mnie, dwie, trzy kobiety. Gitarę psa i oficerskie epolety. To wszystko miało cel i oto mi jest u celu. Na straży pól bezkresnych Strażnik jeden z wielu Przy lampie leży drzwi zamknięte Płomień drga A ja przez szpadę uczę skakać swego psa Na drzwi się nie oglądaj A się nie zobaczę Gdzie w śniegach nocny wilka tropi zaspy po was Skacz jak ci każę Będę patrzył jak skażesz Oka, oka Jeszcze raz jak ci każę będę patrzył, jak skaczesz. Ok, jeszcze raz, za oknem posterunku nic nie dzieje się, czego bym umiał dopilnować albo nie. Dali tu stertę starych futer i człowieka, a żeby był i nie wiadomo, na co czekał, więc przypuszczenia snuję sęki w ścianach. Czasem przekuję końcem szpady. ]arakana. Wokół mam błysk Odknota, co się w lampie żarzy czerwony odcisk dłoni na podpartej twarzy Na drzwi się nie oglądaj Na nie zobaczę Gdzie w śniegach nocny wilka Trop i zasnę pas Skacz jak Ci każę będę patrzył jak skaczesz o kar, o kar, Jeszcze raz Skacz jak Ci każę będę patrzył jak skaczesz Oka! Jeszcze raz! Tak jest gdzieś świat, obce języki, lecz nie tu. Tu z ust dobywam głos, by rzucić rozkaz psu. Są konstelacje gwiazd i nieprzybyte drogi, jak rokiem i mierzę, gdy zdrętwieją nogi i wtedy szczeka pies na osturk moich brzęk. Ze ściany rezonuje mu gitary dźwięk. Ze wspomnień pieśni, które znam Tka wątek wróż Jak gdybym kiedyś Swoje życie przeżył już Na drzwi się nie oglądaj Na nie zobaczę Gdzie w śniegach nocny wilka tropi zastrwy popas. Skacz jak ci każe będę patrzył Jak skaczesz Oka, oka Jeszcze raz Skacz jak ci każe będę patrzył Jak skaczesz Oga, jeszcze raz Więc jem i śpię Pies śledzi wszystkie moje ruchy Gdy piję powiem czasem coś On wtedy słucha I widzę w oknie zamiast zimy Lampę psa I oficera, który pije tak jak ja Nic nie ma za tą ścianą Z wielkich ciemnych belek nad stropem nazbyt niskim, by skorzystać z szelek. Nic we mnie prócz do świata szalu dziecięcego tu nikt nie widzi, więc się wstydzić nie mam czego. Oczami za mną nie wódź, na się nie zobaczę, gdy piję w towarzystwie alkoholowych zmor i nie lisz mnie po rękach, gdy piję cię i płaczę jeszcze raz jeszcze raz encore. i nie liszę mnie po rękach gdy biję cię i płaczę jeszcze raz encore. no to był Jacek Kaczmarski ANKAR jeszcze raz i tak w trakcie mi wpadło do głowy, że przecież osobliwa należy ci podziękować za tą piękną opowieść. Eee, tak, osobliwa chyba sobie właśnie mikrofon podłączyła. Było słychać, bo jak tam że było klikam i Nie, troszkę, ale to nic się nie dzieje. Także dziękuję ci bardzo ładnie opowiadałaś. I co, będziemy się żegnać, nie? Prowadziła. Dziękuję Ci, I ja, że podtrzymałam samą salę, i przepraszam, że wtrąciłam się w słowa. Prowadziła osobliwa. <grystanie> eee, tak, prowadziła osobliwa. Trzymajcie się. Która ma zwyczaj wtrącenia się i dokończenia zdania, chociaż nie powinna, i mówienia z w zawrotnym tempie, i jest dziwna. Dobrze. <grystanie> Dobranoc. Dobranoc. Tak.